W czasach na Półwyspie Bretońskim istniało Królestwo Armor, którym władał król Gradlow. Był on dzielnym wodzem, znanym z wielu wypraw rozbójniczych. Z jednej z nich przywiózł ogromnego czarnego konia i rudowłosą żonę niezwykłej urody. I ów rumak, morwark i ruda kobieta. Malgwen wzbudzali lęk wśród mieszkańców królestwa. Morwark toczył ogień z pyska, gdy ktoś zbliżał się do niego. Oczy miał ludzkie, a spojrzenie tajemnicze. Groźne, jak czarodziej, a nie koń. Równie tajemnicza była zamorska żona króla. W Armor wszyscy uważali ją za czarownicę. Malgwen Powładnęła sercem króla. Nie rozstawał się z nią, gdy wyruszał na wyprawy pirackie. Razem wojowali i zbierali łupy. Byli na morzu, gdy Malgwen urodziła królowi córkę. Nazwała ją Daud. Królowa wkrótce umarła, a zrozpaczony gradlą postarzał się z niedołem. Córka jego była łudząco podobna do matki. Ubierała się jak królowa Maldwen, nosiła jej miecz i zbroję. Miała takie same oczy i zaborcze, zmienne usposobienie. Gradlonowi zawsze przywodziła na myśl zmarłą żonę i chyba dlatego kochał ją aż tak bardzo. Ulegał wszystkim jej zachciankom a ona, urodzona na wodach oceanu, często opuszczała ojca. Dosiadała czarodziejskiego konia morwarka, by cwałować po kamieniach zatoki Duarnene, gdzie druidzi, kapłani Celtycy odprawiali swe obrzędy, a kapłanki, wieszczki, przepowiadały przyszłość rybakom i kmieciom. Kwiatami żegnały łodzie, wyruszające na daleki I to dotąd nie wraca. Uspokój się, Iwe. Lepiej, że go teraz nie ma. Dlaczego? Posłuchaj. Słyszę... Ryk oceanu. A ten, ten tu kopyt nie słyszysz? Morwark! królewski rumak. Król Gradlą jedzie nad zatokę. To nie on, I wet to jego córka. Nasz król tak nie pędzi. Wyszumiał się za młody i rzadko już dosiada konia. Daut! Księżniczka. Księżniczka? Ona mieni się królową. Bo wygląda jak królowa. Ale boję się jej. Czary może rzucić. Może. Schowaj się, Iwet. Skryj się za kamieniem. Oceanie! Mój błękitny oceanie! Ty mnie kołysałeś, gdy przyszłam na świat. A potem, kiedy byłam dzieckiem. Bawiłam się i grałam z tobą. Nie lękałam się. Śmiało rzucałam się wodbę. Mój błękitny, piękny oceanie! Uspokój się teraz! Posłuchaj! Wyjdę za ciebie za mąż! Patrz! Mam zaręczynowy pierścień! Rzucam ci go! A ty mi za to coś obiecasz. Rozumiem twoją mowę, oceanie. Zgodziłeś się, mój błękitny, piękny oceanie. Jestem twoją narzeczoną! Obiecałam ci wą rękę, a ty daj mi za to okręty pełne złota i srebra. Wpędź je do zatoki Duarnene i rozbij o skały. Daj mi barki kupców z tkaninami, z perłami, z maścią wonną i olejkami wschodu. Sprowadź je i za to. Cieszę się, że chcesz zostać moim mężem. Jesteś piękny, oceanie. Jesteś bogaty. Masz bardzo wiele ryb i ostrych. Sprowadź je do Zatoki Duarnej i wyrzuć na piasek. Nie zapomnę o tobie. Lecz i ty pamiętaj o okrętach ze złotym i srebrem. O tkaninach, perłach. A pospiesz się, mój błękitny oceanie! Do widzenia! Zobaczymy się po zachodzie słońca! Ona jest naprawdę czarownicą. Nawet Ocean posłusznie wykonuje polecenia Daud. Rozpogodził się zupełnie. Nie na długo. Byle mój ojciec zdążył powrócić. Wróci, Iwet, lecz przy gorszej pogodzie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby Ocean był taki spokojny. Jeśli pragniesz wiedzieć, co cię spotka w przyszłości, to najlepsza na to pora. Nie masz wiele czasu. Patrz, już chmury się zbierają. A co mam zrobić? Wywróż sobie sama. Rzuć kamień do wody. Gładka jest jak lustro. Przyjrzyj się dobrze, co się w niej odbija. Nic nie zobaczyłam. Jakże? Masz odpowiedź, wyraźną odpowiedź. Promieniste koło ukazało się na tafli. Spójrz, jak błyszczy. To ślubna obrączka. Och, więc niedługo wyjdę za mąż? Za kogo? Nie znasz tego człowieka. On przypłynie morzem, ale nie teraz jeszcze. Ciężką ma przed sobą drogę, niebezpieczną. Zanosi się na to. Woda już się marszczy. Kołyszą się fale, wznoszą coraz wyżej. Będzie burza, ale widać kilka łodzi. Poznaje brunatny żagiel. To mój ojciec wraca. Poczekam na niego. Musi zmagać się z falą, bo wicher się zrywa. O właśnie, słychać jak wieje. Przygnębia mnie wycie wichru i ryk oceanu. Znów wieje, znów Zadr od Tymczasem Dawud wpadła na dziedziniec królewskiego dworzyszcza i zeskoczyła z konia. Morwark sam ruszył do stajni, a dziewczyna z chrzęstem zbroi wkroczyła do komnaty ojca. Radlą Drzemał nad opróżnionym dzbanem, lecz się ocknął. Przetarł oczy. <grym> Wesoła jesteś! Mm -hmm. Z jaką nowiną się zjawiasz? Z dobrą, ojcze! Mamy świetny pomysł! Zbudujemy zamek, miasto! Będziesz mieszkał, jak przystało królowi! Nie wystarczy ten twór. Niczego mi nie trzeba. Byle jadla było dosyć. No, o, i zawsze coś do picia. Ależ ojcze, należy ci się wspaniały zamek z basztami i ze zwodzonym mostem. Najwspanialszy zamek Warmor. Nie zabraknie tam jadła i napojów. Pod murami zbudujemy miasto. Z góry będziesz patrzył na swoich poddanych i miał wszystkich na oku. I ja będę szczęśliwa, gdy ocean w dzień i w nocy będzie szumiał, pod mymi oknami będzie błagał, jęczał, groził. Z oceanem nie ma żartu. Zanadto mu ufasz. Mam w nim sprzymierzeńca, ojcze. Sam się przekonasz. Ocean przyśle nam barki kupców, tkaniny i złoto. Zaroi się od okrętów z wszelkim dobrem. Ale niezbędna jest tama. Składy i spichrze. Wezwę kasztelana. Niech sprowadzi ludzi z siekierami bijakami. Muszą zaraz brać się do roboty. A no, niech budują, jeśli ci tak pilno. Zjawił się kasztelan. Ukłonił się nisko, pas obciągnął na swym wielkim brzuchu i wlepił w daud ślepia czarne, wyłupiasty. Poślesz gońców do rybackich i do kmiecych wiosek. Wszystkich ludzi zbierzesz z kraju: mężczyzn, starców, kobiety i dzieci. Każesz im zbudować zamek nad zatoką Duarnene oraz wielką tamę wzdłuż jego murów. A za tamą niechaj wzniosą miasto Is! Oczywiście jestem gotów. Najjaśniejsza pani To nie koniec kasztelanie. Granitową tamą otoczysz szmat wybrzeża i zrobisz śluzę po środku. Będzie się ją otwierało w godzinach przypływu. Tyle wody wpuścimy, żeby barki mogły wejść do portu. Ocean je wpędzi. Pędzi ryby, komary, ostrygi. Będziemy je zbierać gdy otworzy się śluzę i obróżni zbiornik. Czy rozumiesz? Oczywiście, najjaśniejsza pani. A więc ruszaj! Zadźwięczały kilowy i młoty nad zatoką Duarnene. Tysiące rąk ciosały twardy granit i mury rosły. Powstała Tama, miasto Is, a nad nim zamek królewski, uczepiony skały jak piracka forteca. Rozkaz dałód, zwodnicze ognie rozpalono po głazach wystających z dna morskiego. Wpadały na nie barki kupców, rozbijały się, a straże z Iz wyławiały zdobycz. Klejnot, jedwabie, beczki z winem, nie zabrakło również ryb, ostryk i homarów. Ocean karmił, poił i odziewał. To też miasto Is stało się wkrótce najbogatszym miastem w Armor. Daud triumfowała. Ogłosiła wielkie święto. Słuchajcie! Słuchajcie! Księżniczka najjaśniejsza pani, królowa, przemówi do Was. O! Mieszkańcy miast. Taiz, nadeszły dla was dobre czasy. Niech się wszyscy cieszą, bawią, a ja wam pokażę, jak królowa umie się bawić i kochać i szaleć. Wybiorę najładniejszych chłopców z dziesięcioma Będę tańczyć na złość zazdrośnikom. <śmierdzi> Zagrzmiała muzyka i ruszono w tam. Dawud tańczyła lekko jak motyl. Jej drzemki ledwie dotykały ziemi, aż świstało w powietrzu, kiedy wirowała. Chłopcom brakowało tchu, ale Dawud nie czuła zmęczenia. Słuchajcie poddań! Ocean obdarza nas szczodrze. Wyławiamy skarby z rozbitych barek, ale trzeba też wyławiać. Ludzi! Wtedy przyjdą lepsze czasy. Będziemy tańczyć i bawić się co dzień. Każdy z nas ratuje rozbitków! Wiem o tym! Lecz puszczacie ich wolno, zamiast przyprowadzić na zamek. Jak to na zamek? Najjaśniejsza pani chce ich karmić na darmo? Nie na darmo. W kajdany ich zakujesz kasztelanie. Będą dla nas pracowali. Potrzeba nam niewolników, a najłatwiej wyłowić ich z morza. Kasztelanie, wydaj rozkaz strażom! Oczywiście, najjaśniejsza pani. A teraz bawmy się dalej! Wszystkich mych tancerzy zapraszam! Na wieczerze do zamku! Tańce trwały do późnej nocy. Gdy ludzie się rozeszli, a księżyc wzniósł się na niebo, ut cicho wymknęła się z zamku i pobiegła nad ocean. Zawsze po zachodzie słońca biegła, żeby się z nim spotkać. O tej porze pusto było nad zatoką Duarneny. Wicher doł, Pale się burzyły, lecz dałd była w swym żywiole. Rozebrała się szybko i skoczyła w głębi, a ocean ją unosił kołysem. Mój najmilszy oceanie, przygarnij mnie, a ukołysz mocniej. Czy się na mnie gniewasz? Znam twoje nastroje. Bywasz błękitny, szafirowy, to znów zielenisz jak szmaragd, bądź dla mnie dobry, jestem twoją narzeczoną. Gdy tańczę z chłopcami, moje serce bije nie dla nich. Gdy wyróżnię kilku, to na krótko, nie dbam o nich potem. Mogę ci ich oddać, tylko ty się liczysz, nie bądź więc zazdrosny. I nie dąsaj się, cała należę do ciebie. Jesteś opryskliwy, oceanie! Złościsz się, chociaż nie ma o co. Lubię ładnych chłopców, ale prędko mnie nudzą. Musisz jednak pogodzić się z myślą, że jestem kapryśna i uzbroić się w cierpliwość. Przywykłam robić, co mi się podoba! Zachowujesz się niesfornie a ja nie jestem potulną dziewką. Obiecałam ci mą rękę, lecz nie po to, by znosić grymasy. Niegodziwie postąpiłeś. Zapamiętaj to sobie. Długo mnie nie zobaczysz. Będziesz za mną tęsknił. Będziesz mnie przeprowadzić. Bierzmy na ratunek! Żeglarze tam toną! Zdaje ci się, Iwet! To wicher wieje! W szarpie okiennicą! Jednak wyjrzę! Mam przeczucie, że tam ktoś czeka na ratunek! Zapnij drzwi, Iwet! Łódź jest na morzu! Niedaleko! my Nie mylisz się? Nie, nie, nie mylę się, ojcze! Zobacz! Ma złamany maszt! mi kapotę! Ach, tak! linę! Jest wiosła! Iwet! Co tchu biegli nad ocean. Iwet pomogła ojcu zepchnąć czółno na wodę, lecz on nie pozwolił jej wsiąść. W dali czernił się kadłub łodzi, wywrócony do góry dnem. Iwet odetchnęła z ulgą, gdy ujrzała, że ojciec zbliża się do brzegu. Nie był sam. Przywiózł Młodego człowieka, który ledwie dawał znaki życia. Dopiero po jakimś czasie otworzył oczy i przemówił. Miał na imię Żako. Z daleka przygnały go wiatry oceanu z wyspy Je, z zachodnich wybrzeży Galii. W jakim kraju jestem? Królestwie Armor. Miasto Ismasz przed sobą, ale nie możesz się tam udać. Królowa wydała rozkaz, żeby rozbitków zakuwano w kajdany. Zabierzemy cię do naszej chaty. U nas na Wyspie wszystkie dziewczęta wypatrują zabłąkanych żeglarzy. Ratują ich, a oni oszołomieni zanim się ockną, zanim spostrzegą, co się stało, już mają narzeczone. Nie każdy dobrze trafi, lecz ja miałem szczęście. Jesteś, jesteś doprawdy piękna. A mnie spełniła się wróżba. Razem zamieszkali w chacie nad zatoką Duarnene. Jacob pomagał rybakowi, wypływał z nim na połów, a gdy morze się burzyło, wybiegał z Iwet na brzeg, na pomoc rozbitkom.